Boże, czemu ja się tak czuję, nie? Czemu... Czemu mi jest tak źle? Zacząłem się przejmować totalnie wszystkim. Wszystko się wali. Ja się też obawiam różnych rzeczy, że kurwa teraz człowiek wszystko ma, a później nie będzie miał niczego. Ale to nie jest ważne. Ja wiem, że to nie jest ważne, że to jest tylko chwilowe, tak? Że później człowiek sobie jakoś poradzi. Ale boję się to, że... że będę tylko cierpiał. Ja nic w tym życiu nie osiągnęłem. Nic... Nic praktycznie nie mam własnego. To, że mam to wszystko, to mi szczęścia to nie daje. Że będę miał może możliwość Oglądnięcia czegoś, pogrania w coś. Tylko, że to nie to jest. To nie jest to, co, co ty byś chciał, tak? Co, co ty byś. Co dla ciebie by było naprawdę ważne. Bo to nie jest ważne. To jest ważne tylko chwilowo. A może to jest, to jest rzecz, rzecz ulotna bardziej niż, niż ważna, bo to nie jest rzecz ważna, tylko ulotna. I czasem się czuję tak licho, że naprawdę nie widzę sensu w walce o swoje życie o. i się martwię, ja się martwię. Sam o ten świat. O siebie. wszyscy ci mówią, nie martw się, będzie dobrze, ale to jest wszystko takie, wiecie, za takie myżonki. Bo każdy może powiedzieć na swój sposób, nie martw się, bo on też myśli źle, że będzie dobrze, że będzie... Okej, okay, ja tego nie wiem, jak będzie. A może lepiej dla mnie, że nie wiem. Bo może nie jestem na to przygotowany, co ma nadejść. Żeby ja się tylko nie załamał. Żebym ja tylko miał tą siłę. Bo mi się zdaje, że tej siły nie mam. Że to są kurwa wszystkie mrzonki. Że to jest takie, wiecie co, takie wszystko ulotne. Na świecie się dzieje bajzel, kurde, kłócą się. Każdy z każdym, tak? Ja wiem, ja też nie jestem w stanie każdego zrozumieć. Każdego tego, ale... Bo gdyby człowiek był inny, tak? a ja na przykład w przypadku Kamili mówię, bo ona była inna. Nie byłaby wredna, nie byłaby tego. Człowiek by dał szansę. Dałby szansę ale ona te swoje, przez te swoje zachowanie wredne podejście do każdego, kurwa, że każdy musi jej słuchać, bo to jest pani wielka na włościach, która wszystkie rozumy zjadła, bo ona jest po przejściach. Ja rozumiem, że ona jest po przejściach. Ja też dużo przechodzę. Ja bardziej cierpię niż ty, dziewczyno. No to nie, żebym się tłumaczył, czy coś, ale ja bardziej cierpię. gdzie w ucho wiedziała, ile... ile... ile ja bólu... muszę znosić... musiałem znosić, tak? Za młodych lat. Nie ty, bo ty to tylko twój ojciec. Tak, tam tam był też ból, ja rozumiem. Bo to nieraz cię na pewno stłuk, czy nieraz dostałaś po... za nic po buzi, tak? Ale ja też miałem ból. Ja bólu miałem, że że jesteś taka oschła, taka wiesz, wiesz co, taka Taka do dupy dziewucho. Ale już nie o tym, bo naprawdę ty się nie liczysz z nikim. Ty myślisz, że jak będziesz rządzić, że jak będziesz, kurde, każdego ustawiać, że każdy będzie się kochał, ale nikt cię nie lubi. Nikt cię nie lubi przez to, że taka jesteś. Czy Za to mnie to lubią. Chociaż ja nie, nie każdego też jestem w stanie lubić. Nie każdego też lubię i tak dalej. I ja wiem czemu, nie? Bo gdyby ona była inna, gdyby była, nie byłaby wredna, hamska, ja bym dał szansę. Ja bym dał szansę naprawdę. Tylko ja muszę widzieć tą poprawę. Ja muszę widzieć tą poprawę, że ona ona naprawdę by żałowała tego, co zrobiła. A i w jej nie ma czegoś takiego, póki co jest, o, o, jest taka bardziej pycha. Tak jak powiedzieliby niektórzy. Py, pycha, tak? Zresztą ja też czasem jestem pyszny, wredny, bo ma, jestem, mam zły humor, tak? Jestem zły czy coś. Ale to tylko w takich sytuacjach. Ale nie, nie na co dzień, tak żeby do każdego. Ja oczywiście czasem jestem zły. Że mój to, to to tyczy się różnych spraw, tak? Ale nie mam złości typowo do swoich rodziców takiej, takiej złości, wiecie co, że, że tego. Ja mam większą, większe szacunek do szacunek, czy do mamy. Do ojca tak nie, do ojca tak nie, ale do mamy to ja mam taki szacunek, to ty do swojej matki nie masz takiego szacunku. Dziewczyno, teraz może troszeczkę się za sobą zbliżycie, bo... Po tych przejściach, co... co następują między wami, że piatka musi walczyć. Bo oczywiście twój tatuś, oczywiście Mundrala, jest takim ja zaproszeniem hamem, skurwysynem za przeproszeniem, że może zrozumiesz tego, że warto doceniać, że ma się mamę. A to, co mnie martwi, no to wiadomo, że to wszystko upadnie, bo to widać. Widać ten upadek tego wszystkiego, tak jak, jak ja wczoraj yy, na kanale Marka Szelewskiego yy, tam słuchałem, nie, co on nam gadał. No bo ten upadek to się zbliża, tak. To, to jest, wiecie co, to jest zbyt, o, zbyt ludzie są pewni siebie dzisiaj tego wszystkiego. Ja to rozumiem też. Tego wszystkiego, co mają nie doceniają tego, co mają, tak? Bo mają może za dużo, nie wiem. Ale niektórym, niektórym by mogło się to należeć, a niektórym nie. Bo niektórzy nie potrafią. Nie potrafią tego docenić, co mają, a ci, co potrafią, i tak, yy, tak są traktowani gorzej, tak? Yy, ten, Ja rozumiem, że yy, ja potrafię docenić, ja potrafię docenić, że mam to, czy tamto, tak? Chociaż czasem się nie chce zgodzić na to, czy na tamto, tak? No? Bo, bo myślę, że to będzie coś złego, że to będzie coś tego i zawsze obawy jakieś są, tak. Ale mi się zdaje, że jak potrafisz ze wszystkiego korzystać, to jest inaczej. To jest. To raczej wtedy nie ma ryzyka. Jak nie potrafisz z niczego korzystać, tak. I nie ma w tobie żadnej dobroci, żadnej. to wtedy jesteś złym człowiekiem. Wtedy jesteś dopiero złym człowiekiem. A są też ludzie, którzy korzystają, ze wszystkiego wszystko to mają, ale potrafią z tego korzystać. Potrafią z tego korzystać i potrafią być dobrymi. Tutaj też trzeba rozgraniczyć tych ludzi właśnie na dobrych i na, na średnio dobrych, na złych, na totalnie złych. Tych totalnie złych to totalnie nie rozumiem, bo oni tylko swoje ego karmią, tak? A tu nie o to chodzi, żeby tylko mieć, ale też być. Także, także nie rozumiem tych właśnie, tych pysznych ludzi, którzy mają od cholery, tak, ale nikomu nic nigdy nie dali. Z nikim się nie liczą, to ja gdzieś idzie w ucho, ja się przynajmniej liczę. Ja się przynajmniej liczę, że kuźwa, ten ktoś jest. Że... Pff, że jest chociaż jedna osoba, do której mam... do których mam większy szacunek, do których mam jakieś podejście yy, takie ludzkie, tak? A ty jeszcze się tego nie nauczyłaś. Ty jeszcze myślisz że tak, i psioczysz, kurwa, na tego swojego męża. Na tego biednego Krzysia, kurwa, który głupia pipo robi dla ciebie dużo. A ty tego prawdziwie nie doceniasz, tylko, kurwa, przyoczysz do niego. Ja już na jego miejscu, to bym cię dawno kopnął, kurwa, w dupę. Ale ty taka jesteś. Ty się chyba nie zmienisz. Dop Jak ja dopiero będę widział, że się zmienisz, że będzie z ciebie dobra osoba, że będę widział tą poprawę, to dopiero dam ci szansę. Ale ja muszę ją widzieć. ja muszę ją widzieć, że ty żałujesz. Że ty naprawdę żałujesz. A nie, że puste słowa, że ja przepraszam i koniec. Także wtedy dopiero będzie prawdziwe przebacz. A nie nie, nie tak jak jest. To jeśli chodzi o ciebie, Kamila. A a tak, ja jestem też, też czasem zły, wściekły z tym wszystkim, bo, bo nie wiem na co... co będzie dalej. Ja no może ten upadek się i tak szykuje, tak? Że on prędzej, czy później na, najdzie, tak? Bo ludzie mają trochę za dobrze, za, za, za pewni są siebie, tak? I tą pewność trzeba im po prostu troszeczkę odebrać, żeby oni nie byli tacy pewni, nie byli tacy dumni, tak? Żeby się zmienili. W tym sensie. Ale czy to trzeba wszystko zabierać, no to, no to nie jestem przekonany, że trzeba wszystko zabierać, tylko dodać tym, do, tym naprawdę dobrym ludziom, tak. którzy wiedzą jak z tego korzystać i korzystają w jakiś tam sposób, żeby sobie poprawić humor, a nie żeby sobie po prostu ja mam to, ja mam to, ja mam tamto, ja się nie chwalę, ja mam, ale się nie chwalę, ja nawet nie chcę się chwalić czasem, nie? Ale dobra, pochwal się czasem tam Darkowi, czy tam coś. Kupiliśmy sobie na przykład tam ten premium, to się pochwaliłem. Ale tak nie jestem za tym, żeby się wychwalać, co ja nie mam, jakie cuda ja nie mam. nie. Bo ja nie jestem z tych ludzi, mi się zdaje. Ja mam, to mam, nie mam, to nie mam. Bardziej w takim, w takim kontekście myślę i postępuję tak. I naprawdę nie jest to dla mnie aż takie ważne, żeby żeby tylko mieć ważne jest być, dziewczyno i doceniać doceniać, kurwa to, co się ma a ty masz wszystko, kurwa, przyroczysz na tego na tego chłopa, kurwa ja bym cię dawno już kopnął na jego miejscu, tylko kurwa on z tobą jest bo ma, macie dziecko, to kurwa nie chcę psuć tego wszystkiego, tak? Nie chcę psuć tego, tego bo ma to dziecko, tak, ma, ma tego syna i nie chcę ci psuć. Bo jak się już wiebał, to już się nie, nie. No, co ma zrobić, tak? No. Także ty doceń dziewucho, że ty go masz, że on tu napra naprawdę doceń to, a nie psioczysz. A jak czegoś nie zrobię, to. Jak na torki, kurwa, muszę chodzić, wszystko. To nie jest prawdziwe maczynystwo, bycie matką, tak? Bo ty powinieneś być dobrą osobą. Dawać dobry przykład. Dobry przykład jako matka. Z dobrocią. Z miłością. A nie takie, kurwa, przeczenie i, kurwa, wszystko jak na rozkaz stoi. Jakbym był, kuźwa na jakiej wojnie. Bo ty to się tak zachowujesz. Każdemu należy się szacunek i ty się tego naucz. Bo zostaniesz sama, kurwa. Jak, jak ktoś się wkurwi, to zostaniesz sama. I wtedy będziesz płakać. Wtedy będziesz, kurwa, wtedy może do ciebie dojdzie. Bo teraz jeszcze myślisz tak, nie wiem, w taki sposób, że, że ego wybujałe, tak? Ja mam to, ja mam tamto, ja mam to, ja mam tamto. Tylko nie liczy się to, co mam. Tylko jakim jestem człowiekiem bo później będę musiał za to pokuptować tam, po tamtej stronie. Także się zastanów. Co ty robisz? Dla mnie nie jest ważne mieć, mieć kokosy kurwa z nieba czy coś, bo ja do, yy, nie szczycę się Te a mam to, a mam to, a mam tamto. Mamy to mamy, nie mamy to nie mamy, proste. Można sobie trochę to życie poprawić, ale nie jest to najważniejsze. Jak się tego nauczysz, jak ja będę widział, że jest poprawa w tym sensie, że żałujesz, to może dam Ci szansę. Może, może Ci przebaczę. Ale póki co tego nie widzę i dlatego nie ma prawdziwego przebaczenia.